Ewangelia Jana, rozdział 21. Potem się zaś ukazał Jezus uczniom u Morza Tyberiackiego, a ukazał się tak. Byli po Szymon Piotr i Tomasz, którego zowią Dydymus, i Nataniel, który był z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeuszowi i drudzy dwaj z uczniów jego. Rzekim Szymon Piotr. Pójdę ryby łowić, mówią mu, pójdziemy i my z tobą. I szli, a wnet wstąpili w łódź, a onej nocy nic nie pojmali. A gdy już było rano, stanął Jezus na brzegu. Wszakże nie wiedzieli uczniowie, żeby był Jezus. Rzekł im tedy Jezus, dzieci, a macie co jeść? Odpowiedzieli mu, nie mamy. A on im rzekł. Zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. I zapuścili, a już dalej nie mogli jej ciągnąć przed mnóstwem ryb. I rzekł on uczeń, którego miłował Jezus Piotrowi: Pan jest! Szymon tedy Piotr, usłyszawszy, iż Pan jest, przepasał się koszulą, albowiem był nagi, i rzucił się w morze. A drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi. Bo niedaleko było od brzegu, ale Jakoby na dwieście łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wystąpili na brzeg, ujrzeli w węgle nałożone i rybę na nich leżącą i chleb. Rzekł im Jezus. Przynieście z tych ryb, któreście teraz pojmali. Wstąpił tedy Szymon Piotr, i wyciągnął sieć na ziemię pełną wielkich ryb, których było sto pięćdziesiąt i trzy. A choć ich tak wiele było, nie zdarła się sieć. Rzekł im Jezus, pójdźcie, obiadujcie. I żaden z uczniów nie śmiał go pytać, Ktoś Ty jest, wiedząc, że jest Pan? Wtedy przyszedł Jezus i wziął on chleb, i dał im także i rybę. A toć już trzeci raz ukazał się Jezus uczniom swoim po zmartwychwstaniu. A gdy obiad odprawili, rzekł Jezus Szymonowi Piotrowi, Szymonie Jonaszowi, miłujesz mnie więcej, niżeli ci? Rzekł mu, tak jest, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu, paśże że baranki moje Rzekł mu Zasią powtórę, Szymonie Jonaszowy miłujesz mię? Rzekł mu. Tak jest, panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu. Paść, że owce moje. Rzekł mu po trzecie. Szymonie Jonaszowy miłujesz mię? I zasmucił się Piotr, że mu po trzecie rzekł, miłujesz mię. I odpowiedział mu, panie, ty wszystko wiesz, ty znasz, że cię miłuję. Rzekł mu Jezus, paźże owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Tobie, gdyś był młodszym, opasywałeś się i chodziłeś, kędyś chciał. Lecz gdy się starzejesz, wyciągniesz ręce Twoje, a inny Cię opasze i poprowadzi, gdzie byś nie chciał. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią miał uwielbić Boga. A to powiedziawszy, rzekł mu, pójdź za mną. A Piotr, obróciwszy się, ujrzał onego ucznia, którego miłował Jezus poza idącego, który się też był, położył przy wieczerze na piersiach Jego i rzekł, był, Panie, któryż jest ten, co Cię wyda? Tego ujrzawszy Piotr, rzekł Jezusowi, Panie, a ten co? Rzekł mu Jezus, „Jeślibym chciał, żeby on został, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za mną. I wyszła ta powieść między braci, żeby on uczeń umrzeć nie miał. Lecz mu nie rzekł Jezus, iż nie miał umrzeć, ale jeśli chcę, aby został, aż przyjdę, cóż tobie do tego? Tęci jest on uczeń, który świadczy o tem i to napisał, a wiemy, że prawdziwe jest świadectwo Jego. Jest też jeszcze i innych wiele rzeczy, które czynił Jezus, które gdyby miały być wszystkie z osobna spisane tuszę, iż i sam świat nie mógłby ogarnąć ksiąg, które by napisane były. Amen.